No dobrze. To o Matce Bożej trzeba, żebyśmy rozważyli, jak jest stare łacińskie powiedzenie, de Maria nun quam satis, czyli o Matce Bożej nigdy dość, no to trzeba o, tym, o, o tej postaci ważnej powiedzieć. No, Zacznijmy od tego fragmentu z kani Galilejskiej. Trzeciego dnia odbywało się wesele w kanie galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów, a kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego – nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział – czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy Matka Jego powiedziała do sług – zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń w których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus, napełnijcie stąd dwie wodą i napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział, zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Oni zaś zanieśli, a gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, nie wiedział bowiem skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał Pana Młodego i powiedział do niego, każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w kanie galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego i Jego uczniowie. Które z tych zdań przeze mnie przeczytanych jest najważniejsze? Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego i Jego uczniowie. Kilka elementów, które składają się na objawienie chwały Pana Jezusa może okoliczność, wesele, ślub. Prorocy Starego Testamentu ukazywali tę szczególną więź między Bogiem a narodem wybranym w, w obrazie małżeństwa, narzeczeństwa. Nawet prorok Ozeasz swoją historię, prywatną historię swojego życia przecież no, z woli Bożej no, pokazywał jako proroctwo, czyli jako wytłumaczenie spraw Bożych. Mamy więc też tę okoliczność Państwa Młodych, Oblubieńców, którzy... i Radość, która towarzyszy temu wszystkiemu. To też, to są elementy, które mówią o bliskości Pana Boga i też sugerują szczególną bliskość Pana Boga, czy zapowiadają w czasach mesjańskich. Że w czasach mesjańskich Pan Bóg będzie tak bliski ludowi, ludziom. Jak Emanuel. Prawda? Tak. I radość będzie. Uczta. Prorok Izajasz mówi o tym, że w owym czasie na Wysokiej Górze Bóg przygotuje ucztę z najwyborniejszych mięs, pieczywa, wina i wszystkie ludy będą miały udział w tej uczcie. Czyli mamy tutaj wesele, radość, uczta. Następnie prorocy Starego Testamentu, by wzbudzić tęsknotę za czasami Mesjasza w narodzie wybranym, zapowiadali, że w czasach Mesjasza będzie obfitość plonów, szczególnie pszenicy, winorośli, oliwek. Gdzieś tam się jeszcze plątała figa w tych zapowiedziach. Często figa była pełniła by techniczną rolę podpory dla winorośli w winnicach. W każdym bądź razie cud przemiany wody w wino i ilość tego wina, która była, to jest więcej niż potrzeba było dla tego wesela. Więc tutaj sugeruje ta opitość. Czyli czasy mesjańskie. Dalej. Pochwała, którą starosta weselny wypowiada. On przywołał do siebie Pana Młodego. A przecież on <śmiech> zupełnie nic nie wiedział. Nie był świadom całej sytuacji, jeżeli przyczynił się to przez swoją niefasobliwość czy brak, za, brak przezodności. A on nawet o, nawet o tym on nie wiedział. A pochwałę otrzymuje. Zupełnie niezasłużenie. Bo ta pochwała nie jest dla niego, tylko dla, tylko dla oblubieńca dusz naszych, czyli Pana Jezusa. Prorok Starego i Nowego Testamentu jednocześnie, Jan Chrzciciel, mówił o sobie, że jest przyjacielem oblubieńca. To są elementy, które jak w mozaice, jak w puzzlach układają się w ten obraz chwały Chrystusa Pana. Świadkami tego są apostołowie. Oni nic nie mówią, oni tylko patrzą i słuchają. Chciałbym może taki, taki szczególik zwrócić naszą uwagę, że Pan Jezus nie przemienił wody w wino w stąbiach kamiennych. To stało się później, gdzieś indziej. A gdzie? No proszę zwrócić uwagę, jak jest napisane. Napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział, zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. To, coście przynieśli, teraz zaczerpnijcie. Mhm. Oni zaś zanieśli, Jak gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, nie wiedział bowiem skąd ona pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli. Mhm. Oni czerpali wodę. A starosta weselny skosztował wody, która stała się winem. W momencie nie? Może tak. Może w momencie nalewania. Może w drodze. No waż, ważne sugeruje konieczność posłuszeństwa. Tak jak dziesięciu trędowatych wołało do Pana Jezusa, żeby ich uzdrowił, a On wydał im polecenie. Idźcie, pokażcie się kapłanom. Gdy byli w drodze, Odkryli, że są uzdrowieni, czyli musieli zrobić parę kroków w realizacji posłuszeństwa, prawda? i jeszcze jest jeden element, który jest ważny. Otóż dialog między matką i synem. Matka Najświętsza mówi, że nie mają wina. No zdajesz sprawę, że staną. A Pan Jezus, czyż to moja lub Twoja sprawa niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? Otóż te słowa Pana Jezusa na pozór wydają się być niegrzeczne, chropawe, szorstkie. Ale to nic z tego. Tu chodzi o coś innego. Chodzi o to, że Pan Jezus, zwracając się do własnej Matki, którą kochał najczulej, jak, jak, jak nikt inny na świecie, może kochać swoją Matkę, który był kochany przez swoją matkę najczulej, jak żadna matka kochać na ziemi nie jest w stanie, tylko ona, to przecież nie można podejrzewać, żeby Pan Jezus był w ogóle, nawet pozornie niegrzeczny wobec swojej matki. No, nie do pomyślenia. Absolutnie. Natomiast w ustach Pana Jezusa, gdy On mówi do swojej matki niewiasto, to przypomina się natychmiast uczniom i nam fragment z Księgi Rodzaju, gdy Bóg zwraca się do szatana. I tam pada słowo niewiasta. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, ty zmiażdżysz mu piętę. Potomek niewiasty zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz potomkowi niewiasty piętę. I gdy Pan Jezus mówi do swojej matki niewiasto, Pan Jezus objawia apostołom, kim ona jest. Ona jest ową niewiastą zapowiedzianą już na początku i która jest w nieprzejednanej wrogości z szatanem. Która rodzi syna, daje syna, potomka, który z kolei będzie w śmiertelnych zmaganiach z szatanem, no doznał uszczerbku napięcie, ale jego triumf będzie totalny. Jego zwycięstwo będzie całkowite. Bo porównanie strat. Mieć uszczerbek napięcia czy zmiażdżoną głowę. Prawda? Ten kontrast sugeruje ogrom ogrom zwycięstwa. Chociaż też mówi o cenie, jaką trzeba zapłacić. Gdy Pan Jezus mówi o swojej Matce, kim jest Ona, mówi jednocześnie o sobie, kim jest On. Że On jest owym potomkiem. A kolejne zdanie, czyż jeszcze nie nadeszła moja godzina? To jest powtórzenie w inny sposób, ale tej treści z Księgi Rodzaju o tych zmaganiach, tajemniczych zmaganiach tej konfrontacji, która tam określona została jako uszczerbek napięcie, zmiażdżona głowa. Natomiast my na razie nie wiemy no, godzina, dla której Pan Jezus przyszedł i wielokroć Mu św. Jana pojawia się jak refren, że jeszcze nie nadeszła Jego godzina. Próbowali zrobić Panu Jezusowi krzywdę, ale Jego godzina jeszcze nie nadeszła. A potem, oto nadchodzi, oto jest już ta godzina. Ojcze, uwielbi, nie, Uwielbiłem i jeszcze uwielbię. E, oto nadchodzi władca tego świata, lecz On nic swego nie ma we mnie. Prawda? Nadeszła godzina. Czyli e, tak jak... Dwie rzeczy możemy o Matce Bożej powiedzieć. Matka Boża dostrzega braki, które są w życiu człowieka, rodziny, małżeństwa, dostrzega bra braki. I mówi o tym swojemu Synowi. Jednocześnie podpowiada receptę posłuszeństwo. Zróbcie wszystko, cokolwiek on wam powie. A Pan Jezus wychodzi naprzeciw i chce objawić swoją chwałę. Czyli my, to, co stanowi nasze życie, zbieramy do tych stąki słudzy byli aż tak posłuszni, że napełnili stąpię aż po brzegi. Więc i my mamy przynieść wszystko to, co stanowi nasze życie, choćby to było takie zwyczajne jak woda, albo takie pospolite jak woda, albo takie nijakie jak woda, że właściwie no, nic wyskokowego. No, po prostu takie zwyczajne, a czasami nawet jak gorzka woda w tym źródle w czasie wędrówki po pustyni, która nie nadawała się ta woda do picia, dopiero potem przez wrzucenie drzewa ta woda nadała się do picia. Podobnie no właśnie trzeba drzewo krzyża wrzucić w tę wodę własnego życia, która jest gorzka, żeby to nadawało się do picia, żeby życie, które nie nadaje się do życia, żeby stało się zdatnym do życia. No i wówczas, Pan Jezus dokonuje cudów w tych brakach, w tych niedostatkach swojej łaski, ta świeżość łaski, dobre wino aż do tej pory, ta świeżość łaski zachowana aż do tej pory, bez względu na upływ lat. Tak, to jest jedna rzecz. Zatroskana matka i posłuszna swojemu synowi, nic wbrew jego woli nie robi, ale też... Pokorna służebnica Pańska uczy wszystkich podobnej postawy wobec Pana Jezusa. Jest Jeszcze jeden ważny aspekt. Otóż, gdy Pan Jezus mówi do swojej matki niewiasto, objawia prawdę o niej i prawdę o sobie. Pan Jezus chce mieć obok siebie swoją matkę, by mógł do niej powiedzieć to słowo, bo w tym słowie objawia prawdę o sobie. Więc obecność Matki Najświętszej przewidziana, chciana z Upragniona przez Pana Jezusa, zaplanowana przez Pana Jezusa, obecność Matki Najświętszej stoi na straży prawdy o Panu Jezusie. Maryja, Najświętsza Maryja Panna, Teotokos, jest strażniczką prawdy o Panu Jezusie. Czyli wynikałoby z tego, że pobożność Maryjna jest bardzo wskazana bo ci, którzy przejawiają zwyczajną pobożność maryjną, bez jakichś tam, powiedzmy, udziwnień, po prostu zwyczajnie, jak do Matki, i z pobożnością, i z czcią, i nabożnością, po prostu mają szansę i mają tę łaskę, żeby trwać w wierze prawdziwej. Ci, którzy Matkę Bożą odrzucają, Ci, którzy Matce Bożej ujmują czci, są w wielkim niebezpieczeństwie, niebezpieczeństwie błędu wiary. Bo Pan Jezus chce ją mieć obok siebie, by mówiąc do niej, objawiać siebie. Gdy my jej nie chcemy, no to do kogo Pan Jezus mówi? Woli Pana Jezusa i po prostu my zaczynamy sobie sami wymyślać, kim On jest. Także pobożność Maryjna stoi na straży prawdy wiary. A jeszcze chciałabym tej tego fragmentu, ja spotkałam się z, taką, znaczy z takim kazaniem, gdzie ksiądz bardzo znany w Warszawie powiedział, że Pan Jezus zwraca się dlatego do Maryi niewiasto, ponieważ chce pokazać, że od tej pory kończy się Jego etap życia w rodzinie, zaczyna swoją działalność i już nie ma matki. tym że już matka jest dla Niego tylko bliźnim, a nie jest matką. Nie, matką jest zawsze. Jeżeli to byśmy umieścili na początku działalności Pana Jezusa, to przecież później, gdy przyszli uczniowie, matka z, z braćmi tam, z krewnymi, i, i powiedzieli, że oto Twoja matka i bracia chcą z Tobą się widzieć, nie? Któż jest moją matką? Ci, którzy słuchają Słowa Bożego, prawda? A czyż jego matka nie zachowywała Słowa Bożego? Pierwsza zachowywała Słowo Boże. Więc, owszem, jest i Jego. Takie Pan jest matką, moimi braćmi są ci, którzy zachodzą. Tak? Dobrze. Potem jeszcze dwa razy zdarza się, że kobiety mówią do Pana Jezusa, jaka Twoja matka jest szczęśliwa, że ma takiego syna? Jaka ta kobieta, Twoja matka, musi być szczęśliwą kobietą, że ma takiego syna? I co Pan Jezus odpowiada? Owszem. Owszem. Tak, jest szczęśliwą, że ma takiego syna. Tak, to prawda. Ale błogosławieni ci, którzy czyli szczęśliwi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują jego. Znowu, prawda? I znowu mówią o swojej matce. A jak Pan Jezus widzi ubogą wdowę, która wrzuca dwa pieniążki, czyli jeden grosz do skarbony świątyni, inni zrzucili tego, co im zbywało, czyli posprzątali w domu i tak, jak taki retritnik, tak jak do karitasu się oddaje, prawda? tak? A, a po w domu, z tego, co im zbywało. To Pan Jezus pochwalił tę właśnie kobietę. I jestem przekonany, że w tej pochwale, tej konkretnej kobiety, jest też pochwała Jego Matki. Bo kobieta w owym czasie miała trzy tytuły do utrzymania. Dlatego, że była córką, dlatego, że była żoną, dlatego, że była matką. Matka Najświętsza wyszła za mąż miała syna, mąż zmarł. Oddała Bogu jeden, jeden pieniążek, swoje utrzymanie. Potem syna oddała Bogu drugi pieniążek, czyli całe swoje utrzymanie. A w psalmie jest napisane, że ojcem dla sierot i wdów opiekunem jest Bóg w swym świętym mieszkaniu. I ona, która oddała całe swoje utrzymanie Panu Bogu, na Panu Bogu się nie zawiodła. Więc ta pochwała tej konkretnej kobiety jest również pochwałą jego matki. Więc owszem można powiedzieć, że Pan Jezus objawiając prawdę o sobie rozpoczyna ten, swoją działalność publiczną prawda? tak, ale ale. matka była obok gdzieś za tak, ale zawsze była matka i zawsze grzecznie i z pochwałą dla swojej matki zawsze o niej mówił więc, więc nie tylko była w ale właśnie no, tą oblubienicą tą, która właśnie, no najwierniej, ale ciągle matką jednak też. Czyli mamy dwie rzeczy skany galilejskiej. Matka Boża podpowiada swojemu synowi o naszych sprawach, zachęca nas do posłuszeństwa, a jej obecność w życiu człowieka wierzącego jest gwarancją, że ów człowiek trwa w wierze prawdziwej, poprawnej. Czyli poprawnie myśli o Panu Jezusie. To, to, to jest ważne. I teraz kolejne, kolejny moment, w którym Pan Jezus wypowiada słowo niewiasto do swojej matki. To jest owa godzina, dla której przyszedł. Pan Jezus mówi, czyż jeszcze nie nadeszła moja godzina? No właśnie i w owej godzinie wypowiada znowu to słowo niewiasto. I wówczas no już jest to ta konfrontacja. I teraz, gdy my przyglądamy się co ukrywało się za tym sformułowaniem uszczerbek napięcie zraniona pięta taka męka, takie może cierpienia to jeżeli tak to jest, tylko, to jest tylko uszczerbek napięcie to czym jest zmiażdżona głowa jeżeli to, to, to co my jest, wiemy o męce na krzyżu jest tylko zranioną piętą to czym jest zmiażdżona głowa Właśnie totalnie, totalnie. I pod, pod krzyżem my, do, my mamy, Pan Jezus mówi, ten testament, prawda? No, obok krzyża Jezusowego stały Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: Niewiasto, to syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: To matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Pierwsze zwiastowanie Bóg dokonał przez pośrednictwo Anioła, Archanioła Gabriela. Zwiastowanie pełne radości. A drugie zwiastowanie Bóg dokonał bez pośrednictwa Anioła. Osobiście zwiastuje w swojej matce powołanie do macierzyństwa wobec zabójców. Wobec tego umiłowanego ucznia, ale również tych, którzy byli obok krzyża. Zabójców, szyderców, prześmiewców, złych ludzi. I tutaj dostrzegamy, jak wielka musi to być miłość matki, matki Bożej, do Boga i wierności Bogu, żeby była zdolna aż do tak, do tak wielkiej ofiary, by za swoje dzieci przyjąć zabójców, krzywdzicieli własnego dziecka. Jak wielka, to musi być miłość, że jest zdolna do tak wielkiej ofiary. Następny moment. To jest Apokalipsa, gdzie mamy 12 rozdział. 12, 12. Potem wielki znak ukazał się na niebie. Niewiasta obleczona w słońce, księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. A jest brzemienna i woła, cierpiąc bóle i męki rodzenia. I inny znak się ukazał na niebie: oto wielki smok barwy ognia, mający siedem głów i dziesięć rogów, a na głowie jego siedem diademów, i ogon jego zmiata trzecią część gwiazd niebieskich i rzucił je na ziemię. I stanął smok przed mającą rodzic niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej dziecię. I porodziła syna, mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną. I zostało porwane jej dziecię do Boga i do jego tronu. Niewiasta zbiegła na pustynię, prawda? walka na niebie, nie znalazło się miejsce dla, dla smoka, węża starodawnego, szatana, który zwodzi całą zamieszkałą ziemię, biada ziemi, bo... Jak to jest napisane? Biada ziemi i biada morzu, bo stąpił do, na was diabeł, pałając wielkim gniewem, świadom, że mało ma czasu. Tak, zaczął ścigać niewiasty, nie mogąc jej dosięgnąć, rozpoczął walkę z resztą jej potomstwa, z tymi, co strzegą przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa. I stanął na piasku, na brzegu morza. Za sobą ma morze, a przed sobą ma całą zamieszkałą ziemię i w tej wojnie nikt nie bierze jeńców. Jeniec to jest taki człowiek, który pozbawiony możliwości walki, narzędzi, ale, nigdy, ale nie zrezygnował z walki i jest w obozie jenieckim. Natomiast jak się nie bierze jeńców, no to wtedy nie ma kłopotu z pilnowaniem Takiego, który jeszcze by chciał szkodzić, choć nie ma możliwości. Gdy szatan kogoś zdobędzie, to zabija w nim Boże życie i ma od razu sojusznika. A jeżeli kogoś Bóg zdobędzie, obdarza go życiem i ma w nim współpracownika. Także nikt nie bierze jeńców w tej wojnie. No, Zwróćmy uwagę na to, że zmagania, tak jak nieprzyjaźń między niewiastą a szatanem, między potomkiem niewiastą a potomkiem szatana, to co w księdze rodzaju, to co na krzyżu zostało objawione, że ta owa godzina nastąpiła, tej konfrontacji. To tutaj mamy w tym języku winnym, apokaliptycznym, czyli pełnym obrazów, ale te same treści pokazane. Resztą jej potomstwa to są ci, którzy strzegą przykazań Boga. Bo rzeczywiście szatan nie musi walczyć z tymi, którzy przykazań nie przestrzegają. Po co ma z nimi walczyć? Śmierci Bóg nie uczynił. Weszła ona przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą. A sposób sprawowania władzy szatana nad człowiekiem to jest przez grzech. Więc spowiedź jest wyrzeczeniem się szatana i jego spraw, a przyjęciem, poddaniem się pod władzę Boga. Znak krzyża, wchodząc do kościoła z wodą święconą, no właśnie staranny, jest starannym wyrzeczeniem się szatana, a wyznaniem wiary w Boga i poddaniem się jego władzy. Ojcze nasz, którym wołamy, by wola Boża była spełniona i byśmy byli wolni, od niebezpieczeństwa, zachowanie od niebezpieczeństwa, no przecież, przecież jest wyrzeczeniem się szatana, a wyznaniem wiary i poddawaniem się pod władzę Boga. I każdy, każdy element pobożności, każda chwila modlitwy przecież jest takim, takim taką duchową proklamacją swojej postawy. Prawda? wierzący potomkowi, potomkowie niewiasty, ta reszta jej potomstwa może uczestniczyć w zwycięstwie Chrystusa Pana w końcu mają być podobni do pierworodnego między wielu braćmi żeby byli podobni do niego do Pana Jezusa więc mają być też dziećmi Maryi żeby mieć udział w zwycięstwie Pana Jezusa trzeba zapłacić cenę a ceną jest, podobnie jak w przypadku Pana Jezusa, uszczerbek na pięcie. Co będzie tym uszczerbkiem napięcie dla nas? No, przede wszystkim będzie wyrzeczenie się grzechu i walka z grzechem, wydarcie grzechu z korzeniem z siebie. Tak jak ząb wyrywamy, nie może zostać korzeń, bo będzie łączył spuchnie buźka i, i będzie kłopot więc y, podobnie w, tym, w tej materii wydarcie z jest dziura, krwali i boli i inaczej być nie może następnie y, tak, taki, taką ceną może być dalej y, w duchu pokuty podejmowanie swoich obowiązków żeby starać się realizować je rzetelnie, starannie następnie może być właśnie przyjmowanie różnych trudności, utrapień, przeciwności z poddaniem się woli Bożej. Niektóre z tych spraw możemy przewidzieć i uniknąć, więc próbujmy, starajmy się. Nie za wszelką cenę, bo raczej to ma być ceną za udział w zwycięstwie Pana Jezusa. Nie za wszelką cenę mamy unikać, ale przezorność może byłaby wskazana jeżeli możemy coś poprawić starajmy się ale nie wszystko jesteśmy w stanie więc w tych sytuacjach w których nie jesteśmy w stanie no trzeba trwać dalej prawda? i w poddaniu woli Bożej cierpliwie tę trudność znosić i ofiarować następnie można podejmować dobre dzieła spoza listy obowiązków Listą obowiązków zwykle obejmuje dobre dzieła. Ale można spoza tej listy też jeszcze coś zrobić. Następnie można jeszcze coś sobie ująć. Czyli z dobrych i godziwych rzeczy można sobie coś ująć, z czegoś zrezygnować. I to wszystko ciągle będzie doświadczeniem jakiegoś braku, jakiegoś, jakiejś niedoskonałości, jakaś dziura gdzieś tam, prawda? ta rana boląca, krwawiąca, a to będzie ten uszczerbek napięcia jako cena, którą my musimy wnieść, żeby mieć udział w zwycięstwie Chrystusa Pana. Innymi słowy, jak Pan Jezus mówi, bądźcie prości jak gołębie, a roztropni jak węże, to właśnie ta roztropność człowieka wierzącego polega na tym, tak jak węża, że w sytuacji zagrożenia wszystko, co ma całe swoje ciało, splata tak, żeby chronić głowę. Głową wierzącego jest Pan Jezus. A wszystko inne, wystawione na zranienie, czy to będzie majątek, czy to będą ambicje, czy to będzie cokolwiek innego, prawda? to wszystko ryzykujemy po to tylko, żeby zachować głowę, którą jest Pan Jezus. Niego uratować, wtedy jesteśmy uratowani. nas trochę przeraża. Niepokoi. Plękamy się. I, no cóż, ogrujec. Ogrujec. Czyli wstępujemy na, na drogę krzyżową, na, na, na ślady stóp Pana Jezusa, stawiamy nasze stopy i próbujemy za Nim pójść. I ważne jest, żebyśmy też do, do, doszli do czwartej stacji drogi krzyżowej, żebyśmy tej stacji nie omijali. Bo na tej stacji jest matka. A zaraz za matką jest Szymon, a potem jeszcze Weronika. Jeżeli my próbujemy ominąć matkę, nie spotkamy Szymona i nie spotkamy Weroniki. Oni są za nią. Więc konieczność, właśnie konieczność z matką najświętszą przeżywania tej swojej drogi krzyżowej. Nie inaczej. A gdy już wszystko wydaje się być stracone i porażką totalną, to co wtedy? Ciało Pana Jezusa złożone jest na kolanach matki. No i właśnie znowu. Kiedy wszystko wydaje się już ruiną, koniec, właśnie znowu trzeba do matki. Trzeba pozwolić się objąć ramionami matki, która przygarnie która, która weźmie, prawda? Także choć ta perspektywa, że trzeba coś z siebie zapłacić za udział w zwycięstwie Chrystusa Pana, to jednak jest też i ta pociecha obecności Matki i nie wolno jej omijać. Tak powiedzmy, reasumując, Matka Boża pełni ważną rolę strażniczki wiary prawdziwej Poprawnej, bez względu wiary w Pana Jezusa. Z matczyną miłością i uwagą pochyla się nad, nad braćmi swojego syna, przybranymi braćmi swojego syna, przybranymi swoimi dziećmi właśnie i zachęca do posłuszeństwa, by Chrystus Pan objawił swoją chwałę w życiu tego człowieka i żeby ten człowiek uwierzył, uwierzył bardziej. Żeby mieć udział w zwycięstwie Pana Jezusa, trzeba doznać uszczerbku napięcie, trzeba coś z siebie dać, trzeba przyjąć. Ale też jest i w tym pociecha, że Matka Najświętsza towarzyszy. Jest, nie zostawia. Jest tą pociechą, jest tym wspomożeniem. Jest Każde zwycięstwo przychodzi poprzez Matkę, poprzez Maryję, poprzez jej niebawne serce. Tak. Bóg dał jej siebie bez reszty, mhm. Niczego nie zachował dla siebie, powierzył się jej dłonią, jej miłości, jej trosce, jej pieszczotom i na niej się nie zawiódł. Prawda? I jeżeli Bóg przychodzi do świata, to przez Maryję. Bo taka, taka jest logika tej ekonomii zbawienia od zwiastowania. I też Matka Najświętsza, która w pełni swej wolności, doskonałej wolności, wybrała dobro większe, dobro największe wybrała Boga i Bogu się powierzyła i na Bogu się nie zawiodła, to uczy nas tego zawierzenia i powierzenia siebie i swoich losów, że na Bogu się nie zawiedziemy, choć nie zawsze, to właśnie nie zawsze musi być wygodnie. Prawda? I jak mamy chwalić Matkę Najświętszą, to możemy bez pamięci pewnie chwalić Matkę Najświętszą, bo większe pochwały wypowiedział sam Bóg przez Archanioła Gabriela, dając jej nowe imię, Kacheritomenę, pełna łaski, i zapewniając ją przez Archanioła Gabriela, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Podobasz się Bogu. No to są największe pochwały. W tym zapewnieniu, że Maryja znalazła łaskę u Boga, no zawierają się w jej wszystkie tytuły z litanii loretańskiej, dominikańskiej czy jakiekolwiek inne. Więc jeżeli byśmy próbowali ścigać się z Panem Bogiem, kto więcej uczci Matkę Najświętszą, niezawodnie Bóg nie da się wyprzedzić. Także możemy śmiało chwalić Maryję, a na pewno nie przesadzimy. Nie wyprzedzimy Pana Boga, który uczcił swoją Matkę darem z siebie samego. A cóż można więcej?